Czy pamiętacie o tym, kiedy Polska była pod nazistowską okupacją? Rok 39. Sojusznicy zawiedli. Z ziemia wznosił się głos, jak szept. Miasto pogrążone w rozpaczy. Ale oni nigdy nie stracili wiary. Kobiety, mężczyźni i dzieci walczyli razem. I razem ginęli. Krew. Przelana na ulicach była ofiarą, którą ponieśli dobrowolnie. Warszawo, miasto, walczące, głosy z podziemia, szepty o wolności. Rok 44. pomoc nigdy nie nadeszła. Zapraszam do doświadczenia kontrowersyjnego odcinka 420 w związku z dzisiejszym dniem. Může říct, já už neplatím. Parszamo. Gdzie są nasze ideały? gdzie jest nasza tożsamość narodowa. Można to skwitować jednym słowem, dwoma. W dupie. Wiecie co? W ramach akcji Burza 1 sierpnia właśnie dziś kolejna rocznica, ponieważ to się wydarzyło 1944 roku w Warszawie wybuchło powstanie. Walczyli wszyscy. Wszyscy, którzy chcieli, a chciało bardzo dużo. Wszyscy chcieli się wyzwolić spod jarzma nazistowskiego. Małe chłopaki, dziewczyny, roznosili pocztę. Byli gońcami. A ginęli równie często, jeżeli nie częściej, niż ci, którzy trzymali broń i strzelali do Niemców. Do nazistów, powinienem powiedzieć. Dlaczego mnie w ogóle tak naszło? A naszło mnie dlatego... Przeprowadzaj i w karton na A naszło mnie tak dlatego, ponieważ przeczytałem artykuł w Gazecie Wyborczej. I artykuł praktycznie odnosi się do powstania warszawskiego jak nie wiem... Ciężko mi to określić. Odnosi się raczej do czegoś innego. Odnosi się do zespołu, który gra power metal. Jest to szwedzki zespół. Nazywa się Sabaton. No właśnie. Co ma wspólnego Sabaton i, i Powstanie Warszawskie? Jeszcze rok temu płyta bodajże wydana została w, 90, w 2009 roku. Poprzednia Sabatonu. To było chyba na początku marca jakoś. Także jeszcze w zeszłym roku, w, grud w grudniu, Boże Mój. w styczniu, w lutym. W lutym powiedziałbym, że muzyka metalowa i historia nie ma nic wspólnego. Żadnych wspólnych miejsc. No, chyba, że jakiś polski zespół. Tu raptownie zaskoczenie. Powstaje bodajże czwarta płyta sabatonu, w której jest utworek nazywający się 40 to 1. 40 do 1. Albo 40 na 1. I nie mówi to wcale o Alibabie i 40 rozbójnikach. Mówi o wojnie obronnej w 1939 roku, o Wiźnie. Tam. Na właśnie jednego polskiego żołnierza przypadało około 40 nazistów. I wiecie co? Dzięki temu zespołowi większość Polaków dowiedziała się, że coś takiego było. Mało tego nie zaśpiewał to zespół nie wiem, polski. Jakiś taki nam bliżej, tylko gdzieś tam Hen, kurde, gdzie się Matarecami płynie przez Bałtyk. Szwedzki zespół, który gra właśnie muzykę power metalową, a jara ich wojna, ale opisują to w bardzo fajny sposób. No i teraz do czego zmierzam? Otóż weszła niedawno następna płyta Sabatono i ta płyta nazywa się bodajże Barwy Wojny tłumacząc na język polski. I w tej oto płycie na jednym traku znajdziemy utworek, który nazywa się Uprising. Właśnie, mówiący o tym, co zaczęło się 1 sierpnia 1944 roku. To, co słyszeliście na początku, to nie była wcale jakaś poezja, biały wiersz. To był właśnie tekst przetłumaczony tej piosenki. Ja osobiście jestem zwolennikiem heavy metalu i posłucham, posłucham sabatonu. Niektóre kawałki są fajne. A można, można się przy tym troszkę, właśnie, dowiedzieć ciekawych rzeczy. Między innymi Wizna, właśnie. I jakiś podcast się okazał, bo mi kliknął. E, więc. O czym, o czym ja chciałem mówić. I niby było wszystko fajnie. Ale oczywiście nie mogło być fajnie. No i to jest jeden z takich moich odcinków wzburzeniowych, bodajże pierwszy odcinek. Bo Gazeta Wyborcza na swojej stronie umieściła artykuł. No inaczej nie mogę powiedzieć niż artykuł Pismaka, bo tak mogę tylko pana Roberta Sankowskiego określić artykuł nazywa się Sławią, Powstanie i Wehrmacht. I w tym artykule, w ogóle dlaczego wyborczą otworzyłem na stronie? Nie wiem. No po prostu tak mnie coś natchnęło i krótko mówiąc krew we mnie zawrzała. Ci bardziej, ci bardziej wredni w stosunku do mnie powiedzy, powiedzieliby na pewno, że wapno zaczęło mi się lasować. I więc w artykule czytamy Zachwycić się powstańcami Warszawy? Proszę bardzo. Opiewać dzielnych żołnierzy Wehrmachtu? Też okej. Okay. Sabatą szwedzka grupa metalowa fascynuje ją wojna. Jej utwór na rocznicę powstania warszawskiego promuje Telewizja Polska. No i teraz o cóż, o cóż w ogóle chodzi? Telewizja Polska i Rzeczpospolita szczycą się patronatem nad teledyskiem Uprising, czyli powstaniem. To hołd dla powstania warszawskiego, premiera 1 sierpnia. Na 1 sierpnia, rocznicę, która ściska krtań wielu, mam nadzieję moim rodakom, przygotowaliśmy premierę niezwykłego teledysku, a pricing zespołu Sabaton. Pisze w blogu na Salonie 24 szef publicznej Jedynki Witold Gadowski. Będzie emitowany on tego dnia kilkukrotnie, znaczy teledysk, nie gadowski. Trochę wstyd, że hołd powstańcom oddają szwedzcy artyści. Poza wspaniałym albumem Laocze, pozdrawiam papę, on jest jego bardzo wielkim wielbicielem, i ostatnimi utworami, utworami mojego Krajana Andrzeja Dziuka z Depres, znaczy nie mojego Krajana, tylko tego Roberta, który pisze, to ja cały czas czytam artykuł, jakoś mało potrafimy znajdować w sobie pięknego ducha. Ubolewa. To chyba ten gazdowski nawet ubolewał. W każdym bądź razie, przewijając dalej reklamy, dowiemy się, że będzie to wszystko wyświetlane, a pan Robert, ten od Sanek, Samkowski, pismak, dziennikarzyna, bym powiedział, bez szkoły świnia, ale no na pewno jakąś ma szkołę, skoro w wybiórczej pracuje i pisze. Nie wiem, facet prawdopodobnie w ogóle... Nie zna się na tym, co ma napisać, no ale. Dobra, Pal licho. W każdym bądź razie. Yy, o, cóż, o cóż tutaj chodzi? Przewijając dalej, kiedy jest napisane właśnie, że jest tam utworek na płycie Midway, yy, który opowiada zresztą o Midway, czyli wtedy, kiedy Amerykanie się tłukli z Japończykami. Pozdrawiam Gon Jabara. I w każdym bądź razie. pada. Hasło, które mi ścina po prostu Ale jest pewien drobiazg, to jest cytat Jakby ktoś nie zauważył tych dwóch ciąpek tam z przodu Zanim zacząłem mówić Sabatą śpiewa nie tylko o bohaterstwie aliantów Na tej samej płycie co Uprising Jest pieśń o niemieckim wermachcie. Panie cholera Robercie Pieśni to mogą być patriotyczne I kościelne Ja nie słyszałem jeszcze pieśni metalowej w każdym bądź razie czytajmy dalej. Cytat przekładu piosenki pod tytułem Wehrmacht, piosenki psia jucha. Części maszyny nie do bezlitośni niczym fale przypływów, szaleńcy na smyczy czy zagubieni młodzi ludzie, byli ofiarami swojego czasu czy dumną częścią wyższych celów. No i właśnie... Więc cała burza w szklance wody, a nawet chyba w kieliszku kiepskiej, kiepskiej, naprawdę kiepskiej wódki, powstała o to, że ktoś podchodzi do pisania piosenek, nie wiem, jak mówiłem, jara go akurat to, co się działo. w Szwecja od 200 lat nie była w stanie wojny w ogóle. A oni tworzą muzykę, robią muzykę wojenną, tak jak kiedyś na, nie wiem, no na zasadzie fantazji, tworzył zespół Manwar, który bardzo cenię, bardzo lubię, a śpiewają o smokach, o rycerzach, o nie wiadomo o czym i, i chyba nikt o to nie kruszy kopii. A tutaj raptownie pan odsanek z gazety wybiórczej zaczyna od razu, nie wiem, krakać nie wiadomo po co. Panie Robercie, kurwa jego mać, że tak się wyrażę bardzo brzydko. Pan zacytował fragment piosenki pod tytułem Wehrmacht. To niech pan jeszcze raz Zerknie na ten tekst, który pan zrobił poprzez funkcję kopiuj-wklej. Cóż jest tam napisane? Szaleńcy, na smyczy czy zagubieni młodzi ludzie. Byli ofiarami swojego czasu czy dumną częścią wyższych celów? Panie K Robercie, ja chciałbym się zapytać. Czy pan się orientuje, że w Wermachcie także służyli Polacy? Nie tylko Niemcy, były także inne narodowości. Byli wcielani tam siłą. To jest tak, jakby powiedzieć, że ktoś wielbi kogoś, a on stara się być obiektywny w tekście piosenki. Oczywiście, generalizujmy. Samolocik spadł, ok, w porządku, winni Rosjanie, winni Polacy, nie wiadomo. Może kiedyś się dowiemy, może nie. Mnie to już naprawdę przestało w tym momencie interesować. Szkoda tylko ludzi, którzy zginęli. A tutaj... Nie wiem, przed taką piękną 66 rocznicą, jakiś taki zaserany pismaczyna zaczyna pisać bzdury, których sam nie rozumie, znaczy rzeczy, których sam nie rozumie, bo to, co on napisał, to są bzdury, jego podsumowanie w tym wermachcie. No i. Czy wszyscy Niemcy, przepraszam, Beliźni. Naziści, przepraszam, bo powiedziałem Niemcy. Hitlerowcy, jeżeli by to była piosenka, o SS. No to ja rozumiem, że wysoko wznosimy swoje czoła. My, jak się nazywa te, te ci łysi kretyni, co mają tą swoją witrynę? No i zapomniałem, coś tam honor i coś tam jest. No to jest dopiero porąbane. A Sabaton tworzy po prostu muzykę, która ludziom się podoba. Na scenie występują z polskimi flagami. Ja proszę sobie zobaczyć, tam gdzieś w internecie może będzie koncert, Sabatonu, gdzie jest właśnie 40 na jednego grane z poprzedniej płyty. Oczywiście, tak jak zauważył w odcinku próbę mikrofonu pod tytułem Wstydzę się być Polakiem, bodajże Robert Kessling, pod odcinkiem zagorzały niesamowite, znaczy pod odcinkiem, pod tym artykułem zagorzały niesamowite jakieś y, kwestie typu, że na co teraz pieniądze idą, Ludzie, płaciliście coś na to? Pytam się. Nie chcesz, nie słuchaj, ale bądź cholera obiektywne Przepraszam bardzo, ale wyraz zakręt po łacinie mi się non-stop z ust wyrywa, jak coś takiego. Czytam, słyszę, nie wiem. Stykam się z czymś takim. Czy każdy historyk ja jestem historykiem, ale tylko z zamiłowania, ja kocham historię po prostu, ale czy każdy historyk musi dostać pod dupie i to konkretnie, ponieważ na przykład zajmuje się którąś tam dywizją pancerną niemiecką i on bada wszystko, łącznie ze stanem liczebnym, co mieli na stanie, co, co tam było, wszystko po kolei, to jest naprawdę bardzo nudna robota, żmudna, ale ktoś to musi wykonać i ktoś może też tym się pasjonować, akurat daną dywizją pancerną, o, Edwin Rommel na przykład, Zresztą o Edwinie Romlu też chyba Sabatą śpiewał po poprzedniej płycie. I też to było w miarę obiektywne. Ale niestety wyrwać, kopii, wklej z kontekstu, nie przeczytać i, i takie, takie rzeczy. Normalnie, wiecie co, poczułem się chory po tym wszystkim, ponieważ jestem uczulony na pierdolenie głupot. Pan Robert, ten od z Gazety Wybiórczej, pisze, że Mimo to dziwi mnie, że na jednej płycie można opiewać bohaterstwo Warszawy i żołnierzy Wehrmachtu, którzy to powstanie tłumili. Telewizji polskiej to nie przeszkadza. Tak jak mówiłem, wystarczy tylko i wyłącznie podejść do tego obiektywnie obiektywnie. Jeżeli ktoś cholera jasna nie wie, co to jest obiektywizm, niech sobie zainwestuje kilka złotych w słownik Kopalińskiego. Pan Kopaliński dawno temu stworzył słownik, w którym słowo obiektywny także się znajduje. Wiem, widziałem. Ale niestety. Trzeba być kretynem, po prostu jakąś szują, pismakiem zasranym, żeby wypiąć to wszystko i wrzuca później teksty, które są naprawdę... Żałosne. Chcecie posłuchać, jak ten utworek brzmi? Usłyszycie. Calutki zostanie opublikowane. Posłuchajcie sobie także w internecie, bo tam są z napisami nawet yy, piosenkę Wehrmacht Sabatonu. Jak to, cytuję, gdzie ten frajer to napisał: Opiewają bohaterstwo. Warszawy i żołnierzy Wehrmachtu w którym miejscu jest tam opiewanie bohaterstwa żołnierzy Wehrmachtu naprawdę nie wiem prawdopodobnie jestem kretynem nie znam się zupełnie na języku angielskim tym bardziej na muzyce a tym bardziej na muzyce metalowej choćby to był nawet właśnie power metal ale także czasami jak mówiłem posłucham autentycznie odechciewa się Wszystkiego Taki spontaniczny Niecenzuralny odcinek 420 Zresztą kto mówi, że ma być o Czechach Jest Podcast z Czech, a nie o Czechach Także Mogę wrzucić kilka swoich przemyśleń Co o tym myślicie? Wielu może nie słucha takiej muzyki A w porządku Ale Część może się odniesie Co myśli o Właśnie takim po traktowaniu sprawy. Zakładając w ten sposób, co ten pan, jeszcze tak na, za koniec, na koniec powiem, co ten pan Robert Sankowski, psia jego jucha, napisał, no to ja i wszyscy, Maciek Skwara, Filip Dawidziński, w ogóle wszyscy podcasterzy płci Męskiej, powinni zostać skazani za posiadanie narzędzia gwałtu przy sobie. Bo przecież mamy... Tego, tego narzędzia. I można powiedzieć: Uważaj, bo nie zawaham się go użyć. Ludzie, to jest paranoja. Ktoś 66 lat temu zginął. Rosjanie stojący na drugim brzegu Wisły czekali, aż powstanie upadnie. Kochani, powstanie trwało do października, od sierpnia. To nie są dwa tygodnie, to nie są kurde w czasy, to nie jest urlop. Pomyślcie sobie, przyciskanie się przez kanały, przez takie rzeczy i tu raptownie zamiast zrobić artykuł, który w jakiś sposób podsumuje to wszystko. Ja wiem, że to jest co roku. Ale oni wtedy zginęli. Naprawdę za to, żebyśmy my żyli. Tylko, że później polityka się popierdzieliła. Zresztą możecie to obejrzeć. Na YouTube jest serial Dom. Obejrzyjcie sobie pierwsze trzy odcinki. W jaki sposób podchodzono do Armii Krajowej przez jak byli traktowani przez Ludowe Wojsko Polskie, przez, przez ten początki reżimu komunistycznego. To może wiele wytłumaczy. W jaki sposób to się wszystko odbywało. Ale nie my pamiętamy tu i teraz i okazało się, że żeby kurne nie zrobił Sabaton w tamtym roku piosenki o Wiźnie, to gówno byście wiedzieli po prostu, drodzy, drodzy czytelnicy Gazety Wyborczej, o tym, że było coś pod Wizną. Żeby nie Wołoszański, którym dobrą robo, który dobrą robotę robi I robił na przykład rekonstrukcję pod Mokrą Świetna bitwa była, znaczy świetna, pasjonująca Jeżeli chodzi o dowodzenie tego wszystkiego To jara ludzi, coś takiego Mnie też jara, wojna analizuje to wszystko W jaki sposób to się stało, a przede wszystkim myślę I żeby nie nie Wołoch, nie Sabaton To gówno byście czytelnicy wybiórczej widzieli Naprawdę Najlepiej wchodzić na Pudelka, najlepiej, nie wiem, na Demoty wchodzić. Co tam jeszcze jest z takich gówien w internecie? Przecież to są same gówna prawdy mówiąc. Nikt nie wchodzi bez przyczyny na forum odkrywc. na przykład. Ja kiedyś, jeszcze jak mieszkałem na Pomorzu, miałem, miałem taki zaszczyt, że byłem koordynatorem Pomorskiego Klubu, Klubu Eksploracji i Umocnień i podczas jednego i jedynego zaznaczam wywiadu do dziennika bałtyckiego redaktor nas się spytał w jaki sposób my po prostu chodzimy po typował pomorski czyli umocnienia niemieckie w jaki sposób my po prostu uczymy się tego ochłoniemy tą wiedzę analizujemy to wszystko przecież to było niemieckie Niemcy bliźni no i to mnie rozpieprzyło po prostu no. kolejne taki popieprzone na po prostu z takimi to jest jak na, na polu z kamieniami. Nikt ich nie sieje. A zbierać trzeba. A więc tak. A pricing w wykonaniu sabatonu właśnie dla Was teraz i tylko dlatego, że jestem wkurzony and the allies burned away from the underground rose a hope of freedom as a whisper sits in despair but they never lost the faith women, men and children fight they would die side by side and the blood they shed upon the of freedom are